Program Trzeci Polskiego Radia jest piątek, 3 kwietnia, minęło południe. Monika Mazurszan zapraszam na serwis Trójki. Rosja atakuje Ukrainę, polskie myśliwce były poderwane, ale wróciły już do bas. Nie będzie niespodzianek podczas tankowania ceny paliw od jutra do wtorku bez zmian. Torebka wykonana ze skóry t jak to możliwe, opowie nasza holenderska korespondentka. Rosyjski zmasowany atak na Ukrainę trwa od wczorajszego wieczoru. W reakcji także Polska poderwała myśliwce. Działania już się zakończyły i miały charakter prewencyjny, poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, dowództwo operacyjne Sił zbrojnych podjęło konkretne środki. Między innymi podrywane zostały dużurne myśliwce, a nasze systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. Chodzi tu oczywiście o prewencyjne działanie kierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę naszej przestrzeni powietrznej i w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Podczas ataków Rosja używała m.in. migów zdolnych przenosić pociski hipersoniczne chinżał z rosyjskich bas Wystartowały również bombowce strategiczne oraz co najmniej 400 dronów. Kierowcy nie muszą martwić się o wyższe ceny na stacjach benzynowych podczas świąt wielkanocnych. Od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie będą obowiązywały ceny maksymalne. Krajowa Administracja Skarbowa ma też pilnować, by nie dochodziło do naruszeń. Krzysztof Kuczyński. Od soboty aż do końca świąt nie będzie aktualizacji cen paliw Minister energii Miłosz Motyka mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że kierowcy mogą być spokojni. Piątkowa jest obowiązująca dla soboty, niedzieli i tutaj, w tym przypadku także poniedziałku na cały okres świąteczny, no więc zawsze z jednodniowym wyprzedzeniem, natomiast jeżeli weekend, to na cały weekend. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przypomina, że KAS na bieżąco prowadzi kontrolę na stacjach. Od 31 marca w wyniku przeprowadzonych kontroli Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła już kilkanaście nieprawidłowości. W związku z tym wczynane są postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych. Kontrole będą kontynuowane, a ich celem jest zapewnienie przestrzegania przepisów oraz ochrona konsumentów. Najbliższa aktualizacja cen na stacjach odbędzie się we wtorek. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Utrudnienia w Łodzi po porannym wypadku tramwaj wykoleił się w pobliżu skrzyżowania ulic Kościuszki i Mickiewicza. Dwie osoby zostały ranne. Ruch tramwajów został czasowo wstrzymany w obie strony, choć jak informuje prezes MPK Zbigniew Papierski, według wstępnych oględzin po wypadku torowisko jest w dobrym stanie. Podejrzewamy, że jednak nadmierna prędkość. To Oczywiście poczekamy do badania komisji, sprawdzimy tak tzw. czarną skrzynkę, jaką prędkość miał tutaj na rozjazd. Wiadomo, że motorniczy był trzeźwy. Oh, Tatrzański Park narodowo otworzył wszystkie szlaki turystyczne z wyjątkiem drogi do Morskiego Oka, która pozostaje zamknięta do odwołania. Przez ostatnie dni trasy były nieczynne z powodu bardzo trudnych warunków. W Tatrach nadal obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Otwarcie szlaków nie oznacza znacznej poprawy bezpieczeństwa. Sytuacja wciąż jest bardzo trudna. Wyjątkową torebkę wykonaną ze skóry dinozaura zaprezentowano w Amsterdamie. Do jej stworzenia wykorzystano kolagen T-rexa. Skóra wyhodowana laboratoryjnie nie ma być alternatywą dla prawdziwej skóry zwierzęcej. O szczegółach Katarzyna Van Royena. Naukowcy pozyskali białko ze skamieniałości tyranozaura znalezionych w USA. Następnie wszczepili je do komórki zwierzęcej, aby wytworzyć kolagen, który przekształcił się w skórę. Z jej niewielkiego kawałka polski projektant Michał Hadaś uszuł torebkę. Jest to bardzo mocna i twarda skóra, więc musieliśmy dobrać niekonwencjonalne sposoby składania tej torby. Doktor Emily Telford z Lab Grown Leather uważa, że hodowana w laboratorium skóra to świetna alternatywa dla prawdziwej skóry zwierzęcej. Konsumenci zastanawiają się nad etycznymi i środowiskowymi aspektami noszenia skór. Chcieliby mieć drugą opcję. Naukowcy niezwiązani z projektem są sceptyczni co do terminu skóra T-Rexa, gdyż ich zdaniem z pozyskanego białka nie można jej odtworzyć. Ciemnoturkusową turkusową torebkę zdobioną srebrem i diamentami można oglądać w Zoo Muzeum w Amsterdamie. Potem zostanie wystawiona na aukcji. Cena wywoławcza to pół miliona dolarów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. Klimat. Jakość powietrza w Katowicach jest dostateczna, a w Krakowie, Gliwicach, Częstochowie, Wrocławiu i Koninie umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju dobra lub bardzo dobra. 56% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a w Tatrach także śniegu. Na zachodzie i w górach porywisty wiatr. Teraz w Zakopanem 6 stopni, w Gorzowie 9, w Legnicy 11, w Ełku 12, a w Łodzi i Przemyślu 14. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem, nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danie tutaj jest stokrotka. Idealny na świąteczny obiad schab wieprzowy. Cena z 21,49. Teraz jedynie 11,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 89 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena z 24,99. Teraz z aplikacją tylko 16,99 za kilogram. Danie tutaj jest stokrotka.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 Super, super! Super piątek i super sobota w Kauflandzie! W piątek i sobotę olej beskicki rzepakowy Bielmar, 3,49 za litr z Kaufland Kart. Dwie butelki na osobę, a kawa mielona Edusho Family, opakowanie 250 gramów, tylko 11,99 z Kaufland Kart. Sześć na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.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 Gotowi na sezon ogrodowy? W Ekszyn jakość i najniższa cena zawsze idą w parze Łopatka ogrodowa Garden Touch 3,99 Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4,49 przed obniżką Odkryj więcej produktów do ogrodu w sklepach lub w aplikacji Ekszyn, niskie ceny, duży uśmiech Jeśli chcesz dobrze spać To wiem co powinnaś brać Zdrowy sen, ja to wiem Daje nam Valerin sen a, a, a, śpisz raz, dwa, bo Komplement diety Walerin ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. uzależnia. Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelanie wspomaga odprężenie. Wyciąg z Szyszek nie wspiera utrzymanie zdrowego snu a Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Zbliża się wielkanoc, a z nią wyjątkowe okazje. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo kraina mięs 6,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z Lady Tradycyjnej polecamy schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na tym fotelu wprawdzie nie ma napisu reżyser, ale mogłoby być też coś na R. Realizator pozostaje z nami w Trójce. Krzysztof Sagan. 9 minut po 12.00. Kamera? Trójkowo? Akcja! Filmowo! Ryszard Jaśmiński, zapraszam. A dzisiaj przed świętami jeszcze poświęcimy sporo czasu dwóm szkołom filmowym. To zacznę od tego, co przed 13, bo zbliża się już 19 przegląd filmów szkoły filmowej w Łodzi, Łodzią Powiśle. To tradycyjne studenckie święto w Warszawie. Dokładnie w tym roku 10 i 11 kwietnia, czyli już po świętach zapowiemy to wszystko, co się wydarzy z Krzysztofem Brzezowskim, organizatorem Przeglądu. Spotkamy się również z Tadeuszem Śliwą, autorem filmu Nieznajomi. Czy światło czuła? Na razie tak tajemniczo powiem, że dotyczyć to będzie premiery po latach filmu włoskiego, co ciekawe, który pojawi się znowu na ekranach naszych kin także po świętach w przyszłym tygodniu. To może tyle na razie wystarczy. I sporo dzisiaj o laureatach, bo zapowiadałem tydzień temu Wręczenie nagród Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC. Laureatów już znamy. Z najważniejszym z nich pewnie spotkamy się za tydzień, bo na razie kręci kolejny film w Meksyku. Ale o tych laureatach dzisiaj na pewno wspomnimy. No i właściwie już teraz mogę z wielką przyjemnością przywitać laureatów innego konkursu, bo są już z nami autorzy filmów Mara Tomkowicz. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. W trójce, autorka filmu Pod Szarym Niebem. Jest z nami także inny laureat konkursu, o którym za chwilę nieco więcej Jarosław Murawski. Witamy w trójce. Dzień dobry, dzień dobry. No i też koordynatorka festiwalu, który właśnie się zakończył. To czternasty festiwal Skript, Fiesta, już powiedzmy to wyraźnie. Zofia Tomecka, dzień dobry. Dzień dobry. No to Zofia, może od ciebie zacznijmy, od ogólnych wyrażeń, bo skrypt jest ta kolejna już za nami. Jak się udało wszystko? Wszystko się udało. Festiwal był prze było ogromne... Dużo... Prze, prze, co prze? Ogromnie. <laughs> prze ogromny. Tak, przeogromny. Wiele, wiele paneli, m, wielu gości m, znakomitych m, w tym... No, mieliście też wspaniałe grono jurorskie, o czym pewnie za chwilę też przypomnimy, mówiąc o kolejnych konkursach. Czyli wszystko się udało, ale m, powiedzmy o tej... Przypomnijmy właściwie słuchaczom trójki, bo myślę, że wiele osób to doskonale już wie od lat, ale o tym, m, jaka jest główna idea festiwalu, kogo, czego, on przede wszystkim dotyczy? Doty dotyczy e, oczywiście branży um, scenorzy, scenarzystów. E, jest to festiwal dla scenarzystów, a, ale również osoby, które kochają kino e, również przychodzą, bo mamy różne seanse konkursowe, różne panele dotyczące e, na przykład e, w, przy, przykładowo filmoterapia, gdzie m, rozmawiamy o emocjach, które są w, w filmach, więc y, tak naprawdę dla wszystkich, ale kierunkowo dla scenarzystów i dla branży. No to y, jeszcze dodajmy, że bez wątpienia skrypt Fiesta ma wiele wspólnego ze wspomnianą już przeze mnie na początku audycji Warszawską Szkołą Filmową. Tak, jesteśmy organizatorami Warszawska Szkoła Filmowa. A no właśnie i za rok, rozumiem, jubileusz. O, oczywiście. No to już się pewnie szykujecie. No to jest to ten moment, by oddać za chwilę już głos wspaniałym laureatom różnych konkursów. Zacznijmy od konkursu głównego, bo myślę, że warto wspomnieć, kto oceniał te scenariusze, kto znalazł się w składzie jurorskim. Jeżeli chodzi o konkurs główny, tutaj mamy kapitułę i w kapitulem mieliśmy Macieja Ślesickiego, czyli kanclerza WSF-u, Michała Zielińskiego, czyli laureata poprzedniej edycji za film KOS. Mieliśmy panią Marię Zbąską, scenarzystkę, a mieliśmy Anny Kazejak. I autorkę filmu, to o, nie, tak, mój, film, to nie tak. mój film, tak. Anny Kazejak, e, Alana Starskiego, no i Piotra Roguckiego. No to rzeczywiście bardzo dobry skład. No i zostawiam Ci, zafią tę przyjemność ogłoszenia głównej laureatki przypomnienia właściwie, bo ogłosiliście to już kilka dni temu, e, która jest zresztą tu dzisiaj z nami. Czyli film pod szarym niebem Maratonkowicz. I co Ty na Tamara? Wow! Jest to ogromne wyrażenie dla mnie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, zwłaszcza z tego powodu, że zostałam wyróżniona jako scenarzystka bo na to, że jestem reżyserką, to mam papier, a scenarzystką jestem y, taką trochę samozwańczą. No tak, ale to dodajmy pod szarym niebem, to jest absolutnie twoje autorskie kino, bo y, chyba współpracując być może z niektórymi osobami, ale sama pisałaś scenariusz. Y, jeżeli chodzi o, o autorstwo scenariusza, tak, y, napisałam go sama, y, konsultowałam go, sięgałam po każde mhm. wsparcie, które mogę mieć, bo to był film mikrobudżetowy, więc nie mieliśmy też przestrzeni na takie tradycyjne, nie wiem, script doktoring czy konsultacje scenariuszowe. I bardzo duże wsparcie znalazłam wśród y, twórczyń białoruskich, reżyserek, scenarzystek, które trzymały mnie za rękę, które trzymały, czytały mój tekst które miało odwagę mi powiedzieć, że coś nie działa w bardzo kluczowym momencie, gdy, gdy jeszcze miałam szansę, żeby to naprawić, e, które no, sprawiły, pomagały, tak były takimi e, dulami przy porodzie tego filmu. Mhm. No właśnie, tutaj wspomniałaś e, autorki też e, z Białorusi. Warto przypomnieć, że przecież łączysz tutaj te dwie kinematografie, e, białoruską i polską, i też, ja myślę, że wie, wielu słuchaczy trójki widziało twój film pod szarym niebem, albo przynajmniej wie, czego dotyczy, ale w największym skrócie może przypomnijmy, bo to przecież jest opowieść o prawdziwych wydarzeniach sprzed kilku lat. Pod szarym niebem opowiada o miłości y, dziennikarzy Ili i Leny którzy zmagają się z konsekwencjami 2020 roku i protestów powyborczych w Białorusi, którzy próbują w tym okresie, w tym momencie przetrwać, nie zgubić ani siebie, każde z nich, ani siebie nawzajem swojego małżeństwa. Mm -hmm. I to jest też film właśnie o tym, jak władza próbuje złamać ich, jako ludzi, jako też małżeństwo właściwie pod każdym względem. Tak, zdecydowanie jest to historia, która e, inspirowała się życiem, jest inspirowana prawdziwą historią dziennikarki Kateryny Andrzejowej i jej męża Igera Iliasza. I na wieście. po raz pierwszy oglądaliśmy ten film po tym, jak Kacia wyszła z więzienia po pięciu latach, czterech miesiącach, chyba pięciu to dniach. Czyli się zmienił zupełnie kontekst, tak? Tak. Po raz pierwszy mogłam po pokazie uzupełnić historię o nowe fakty i nie były to nowe fakty jeszcze bardziej wiesz, zagęszczające chmury uh -huh. nad, e, nad głowami bohaterów. Tego konkretnego e, szarego tak, nieba. Tak. Tego konkretnego szarego nieba. Tak, Kacia wyszła na wolność no, około tygodnia przed tym, jak, jak mieliśmy pokaz i jak film do, został nagrodzony właśnie za scenariusz na Skrypt Wieś. Gratuluję nagrody, no bo to ta główna nagroda w konkursie głównym, skrypt Fiesty, ale przypomnijmy tylko, że naprawdę już zebrałaś dzięki temu filmowi mnóstwo wyróżnień, nagród, nominacji. I właśnie, czy spodziewałaś się, że droga tego filmu będzie tak długa, tak piękna, długa, festiwalowa i właśnie ciągle przynosząca kolejne nagrody? Bo przecież my... Dawno temu już się poznaliśmy, spotkaliśmy na festiwalu Energia przecież. E, nie, jak ma być szczera, nie. Robiąc ten film zupełnie się nie spodziewałam, że jego droga będzie taka długa. Próbowałam o tym nie myśleć, bo oczywiście e, film powstawał pod wieloma presjami. Z jednej strony presja debiutu, bo jest to pierwszy film, mhm. jak będzie zły, to nie będzie drugiego. No też nagroda w Gdyni właśnie dla ciebie z tego powodu. Tak, który też się nie spodziewałam no. robiąc ten film. Z drugiej strony był to pierwszy film autorki białoruskiej, pierwszy fabularny film autorki białoruskiej, który, op który opowiadał o protestach 2020 w jakiś sposób bardzo wyczekany i nadal niestety pozostaje takim jedyną taką opowieścią, myślę, która dotyczy właśnie, właśnie tych wydarzeń w kinie fabularnym. No a z trzeciej strony, wiesz, miałam prawdziwych ludzi, wobec których też, też czułem ten ciężar odpowiedzialności, że powierzyli mi swoją historię i powinna Powinna wyjść dobrze, a miałam do, do dyspozycji mikrobudżet, więc mieliśmy z operatorem takie rozmowy, że, że jakby musimy gdzieś odsunąć Oczywiste ograniczenie, Tak, mhm. e, tak e, co się uda z tym filmem, a mówiliśmy sobie, że no, jak się dostaniemy w Gdyni, zostań, do Gdyni i będzie w miarę ok, przyjęty, to uznamy, że, że to jest sukces. E, więc nie, nie spodziewaliśmy się, że będzie żyła aż tak długo, ale bardzo z tego powodu się cieszę. Czuję, że że ta jego długa droga e, też jest jakimś wyrazem uznania wobec tego, czego i Białorusinki doświadczają, nawet dzisiaj. A no właśnie. Do rozmowy z Marą za chwilę jeszcze wrócimy, bo ciekaw jestem, co teraz, co, co za chwilę u niej filmowo. Już troszkę czasu od realizacji filmu pod szarym niebem minęło, ale to jest dobry moment, by przedstawić lepiej kolejnego laureata, bo przecież konkurs główny to nie jedyny konkurs z jest. Tak, jeszcze mieliśmy na konkurs na koncepcję serialu i tutaj wyżyliśmy Izabelę Łopuch Kingę Dębską i Michała Sikorskiego i tutaj laureatem został Jarosław Murawski za serial Neptun. No i oczywiście laureat jest dzisiaj z nami, również gratulujemy i tutaj musimy wyjaśnić jak to jest, no bo tutaj akurat nie były oceniane scenariusze już na podstawie gotowych, zrealizowanych filmów, tylko zupełnie inna historia i co ciekawe, również wiem już, że na podstawie tego scenariusza będzie można zrealizować i film fabularny, taki kinowy i właśnie serial którego koncepcja została nagrodzona. Jarosław, oddaję Ci głos, powiedzmy. Yy, Troszkę o Neptunie. Dobrze, do tego jeszcze nie wiemy oczywiście, bo, bo to był konkurs na koncepcję serialu i trzeba było napisać kilka stron, jakby trzeba było tę opowieść spisać na kilku stronach, a potem była prośba o, o przesłanie pierwszego odcinka serialu, więc to było nasze zadanie jako, jako uczestników tego konkursu. Ale chodzi o scenariusz. Chodzi o scenariusz oczywiście, tak, mm. tak, tak, tak, tak, tak. Yy, więc oczywiście od tego wyróżnienia, za który jestem bardzo wdzięczny i, i, i jest, jest to fantastyczny moment, do realizacji filmu, bądź serialu, to raczej serialu, bądź ewentualnie filmu, bo takie oczywiście zawsze są możliwe drogi, jest jeszcze długa droga, więc, ale mam nadzieję, że ona, że ona w ogóle się rozpocznie po tym, po tym wyróżnieniu, bo wydaje mi się, że jest to arcyciekawa historia, bo Neptun w tytule jest... No właśnie, ile jest... możesz zdradzić właśnie, o co chodzi Trochę z tym mogę. Neptunem. Neptun w tytule jest... Jest wieloznaczne oczywiście, ale jest też między innymi głównie nazwą pociągu, który, który jest. Do, który doznaje katastrofy, bo jest to rzecz inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli katastrofą, do której doszło pod Szczekocinami w 2012 roku, gdzie zderzyły się dwa pociągi osobowe i w której to katastrofie zginęło 16 osób. Nie jest to, Ta moja opowieść nie jest opowieścią dokumentalną, nie jest to jakby odtworzenie wydarzeń bardziej, bardziej inspiracja, mm, i próba odpowiedzenia na pytanie, kto właściwie odpowiada w takich przypadkach, bo ta, ta, ta odpowiedzialność w przypadku tej katastrofy została zrzucona nad, właściwie na dwoje ludzi, dwoje drużników, którzy, którzy bezpośrednio zawinili, bo gdzieś tam nie przestawili rozjazdów, czy, czy gdzieś popełnili błąd, wyprawiając dwa pociągi na jeden tor. Ale ta, w, tym, w tym szerszym ujęciu właściwie jest to pytanie o to, jaka jest rola systemu w tej katastrofie. Jak to możliwe, że te osoby popełniły te błędy. Było tam mnóstwo też... Błędów technicznych, były urządzenia, które źle działały. Były też. Yy, no były też takie błędy procedura, proceduralne, o których my, jako u, u, użytkownicy kolei w ogóle nie wiemy, a które, które niestety cały czas się zdarzają. Było wreszcie na przykład jeżdżenie na tak zwany sygnał zastępczy, czyli właściwie przy wyłączonych sygnalizatorach. Yy, no i który, jak wielu kolejarzy wtedy mówiło, właściwie aż się proszą o jakąś katastrofę. No i niestety Aha. do tej katastrofy doszło. No wiem, że ty zgłębiłeś bardzo ten temat i, on jest, i doszedłeś chyba do wniosków, no nie będziemy tutaj w techniczne teraz szczegóły wchodzić, bo to, bo to nie czas i miejsce na to, ale doszedłeś chyba do dosyć... Szokujących bym powiedział nawet odkryć, tak, to... o których my my zwykli podróżnicy w pociągach w ogóle nie mamy pojęcia. Tak, tak, one oczywiście były też opisywane przez, przez miłośników kolei, bo taka ta katastrofa ta była oczywiście potem przedmiotem śledztwa, był, był wielki raport e, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, mhm. no, ale oczywiście też powstało, e, powstało mnóstwo artykułów na ten temat. I ci, co, co bardziej dociekliwi dziennikarze, zastanawiają się właśnie, jak to jest możliwe, że człowiek, który był na przykład podejrzewany o pewne zaburzenia psychiczne i który miał potem zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną, jeśli dobrze pamiętam, był w ogóle na tym stanowisku, pracował jako drużnik. To są jakieś bardzo ważne pytania i oni też dochodzili do właśnie, w jaki sposób ci drużnicy byli szkoleni, w jaki sposób, jakie oni mieli w ogóle warunki pracy, więc mnóstwo tam rzeczy nie działało i oczywiście zawsze jest tak, że jak dochodzi do katastrofy, to nazwijmy to system, musi znaleźć kozła ofiarnego. Aha. I tutaj było bardzo łatwo znaleźć kozła ofiarnego, bo na końcu tego systemu był ten pojedynczy człowiek, który w którymś momencie naciska guzik bądź nie. To on no. właśnie miałby być głównym bohaterem swojego no serialu? Y, no właśnie nie, ponieważ, ponieważ ta historia jest opowiadana przez perspektywę adwokata, który prowadzi Aha. tę sprawę. I to też jest bardzo ciekawa postać, bo to, to jest też, też postać inspirowana prawdziwym adwokatem, który, który prowadził w ogóle bardzo lekkie sprawy, nawet wręcz prowadził sprawy rozwodowe. I właściwie z urzędu dostał tę sprawę. I podjął się jej i tak y, bardzo wszedł w, ten, y, w, te, y, y, w tę sprawę, tak bardzo w jakimś, w jakimś sensie chciał obronić tego dróżnika albo, albo chciał pokazać, że to nie tylko na nim spoczywa odpowiedzialność za tę katastrofę, że... że y, że postawił sobie za punkt honoru, że, że spróbuje go wybronić, że tak naprawdę do, spróbuje dowieść, że on jako ten drużnik, jako osoba niepoczytalna właściwie nie powinien odpowiadać za tą katastrofę, a w każdym razie nie powinien być więziony. Przegrał ten proces, ale w, w rzeczywistości, ale w naszej opowieści to jest jakby też pokazanie, to jest taka historia człowieka, który, który prowadzi dość lekkie życie i właściwie takie życie w którym nie chce się za bardzo przejmować poważnymi problemami, dosyć wygodne. I nagle, kiedy, staje, kiedy zderza się z taką sprawą, jakby postanawia walczyć, postanawia stwierdza, że jednak może warto zawalczyć o sprawę, nawet jeżeli ta sprawa właściwie w dużej, duże prawdopodobieństwo jest, że, że będzie przegrana, tak? Ale może właśnie, ale może nie warto jak od razu się poddawać. I to jest taki człowiek, który sam się przekonuje w toku tej opowieści, że, że, że że może warto właśnie poświęcić się jakimś poważniejszym rzeczom, no, brzmi, to rzeczywiście, brzmi to rzeczywiście ciekawie i już, już nabrałem ochotę, żeby <śmiech> zobaczyć serial według twojego scenariusza, a może też i gotowy film kinowy, bo no to rzeczywiście są historie, o których warto opowiedzieć, a dawno chyba już takich historii związanych, no nie mówiąc o dokumencie Macieja Drygasa związanych <śmiech> z pociągami, właściwie chyba w naszym kinie nie było. No to cóż, pozostaje nam czekać tak, na to, że się z, z znajdą środki, możliwości i, tak. i to wszystko powstanie. Też mam taką nadzieję. Mam nadzieję że i gratuluję, że, że twoja nagroda też spowoduje zainteresowanie tym projektem. No to chyba jeszcze tak dla porządku warto wspomnieć o pozostałych laureatach, których nie ma dzisiaj z nami w Trójce, ale którzy też zaistnieli podczas festiwalu Skript Fiesta. To była Zofia Węgrzyn za <śmiech> film krótkometrażowy Jestem za. Był to film tworzony razem z firmą Lenową przy konkursie Twój scenariusz na wielkim ekranie oraz Julia Pośnik za mm, teledysk warszawski, warszawski, Warszawskie Fantazje przy konkursie za najlepszy scenariusz do teledysku. No i były jeszcze takie dodatkowe, myślę bardzo, miłe dla osób, których dotyczyły wyróżnienia. Wiem, Mara, na przykład, że masz swój fotel, tak, w kinie. O, jest to wielkie, wielka radość dla mnie. Będę fotel, robiła to... wszystko, co w mojej mocy, żeby siedzieć w tym fotelu jak najczęściej. Jak najczęściej. Uh -huh. No właśnie, to powiedzmy o tym. Mamy jeszcze chwilkę, bo jestem ciekaw, czy już szykujesz, na jakim etapie może właśnie scenariuszowym, a może nie tylko na no, jakiś swój kolejny nowy film. Mam dwa filmy, które są w dewelopmencie. E, są bardzo różne, ale też mają coś wspólnego. E, jeden z Białorusią z nich... również? Trochę tak, aczkolwiek nie tak do końca wprost. E, mhm. Jeden z nich jest, jest opowieścią białoruską. Opowieścią białoruską inspirowaną faktami, ale taką powiedzmy trochę z przeszłości, nie z dzisiejszego dnia. I jest to film, który robię w Polsce, jako większościowa produkcja polska. Napisałam do niego scenariusz który jeszcze wymaga pracy, więc te wyróżnienia na skrypt było w bardzo dobrym momencie, Dadało żeby nie przypomnieć, Wiatr to w żagle. tak. ma, ma sensy, może mi kiedyś coś z tego wyjdzie, lepszego niż jest teraz. Ale nie, tak na poważnie, tak, mam drugi draft w tym momencie scenariusza. Będziemy dążyli do tego, żeby były trzeci i kolejny w najbliższym czasie. Natomiast drugi film, nad którym pracuję, E, tworzę wspólnie ze scenarzystką Julią Pogrebniak, która jest białorusienką mieszkającą w Finlandii, i jest to większościowa produkcja fińska, która e, będzie, mam nadzieję, koprodukcją polsko-fińską. W ogóle bardzo odważna decyzja ze strony fińskiej producentki, że się zgodziła na mnie jako reżyserkę, e, pochodzącą właśnie, reprezentuje w tej produkcji Polskę ale jednak no, to rzadko się zdarza, że reżyser e, pochodzi z tej z mniejszościowej innego. części Aha. tej produkcji i to jest opowieść, opowieść o artystce-performerce, którą o, protesty 2020 wynoszą na szczyt sławy, staje się gwiazdą i twarzą tych protestów, ale w konsekwencji ląduje w wymuszonej imigracji i musi się zmierzyć z oderwaniem od swojego kraju, z rozerwaniem i zniszczeniem własnej tożsamości, własnej sztuki, poszukuje swojego głosu w tych e, nowych okolicznościach. Tak. No to, to, to trzymamy kciuki i, no i życzę ci, żeby... Twoje kolejne filmy zostały jak najszybciej zrealizowane i było o nich równie głośno i równie dużo się mówiło jak o filmie debiutanckim, pod szarym niebem. Dziękuję Oby bardzo. Jak najszybciej, Jarosława poza Neptunem, coś u ciebie jeszcze filmowo? A ja Może tak piszesz dużo, coś dla innych? Ja dużo, to tak, mam kilka projektów też na różnym etapie rozwoju. i no, Idzie to dosyć Powoli, jak to w tej branży, ale ja też bo pracuję głównie w teatrze tak naprawdę. Jestem teraz w próbach w Wałbrzychu. Yy, za chwilę robimy teatr telewizji z Ewaliną Marciniak, reżyserką, więc potem mamy też produkcję w Teatrze Wybrzeże. Robimy podwójne życie Weroniki w teatrze. Zapraszam o. w ogóle. To dopiero będzie jesienią w październiku. No to ciekawy powrót do Krzysztofa Kieślowskiego tak, w teatrze. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Więc mamy już zgadę Krzysztofa Piesiewicza i spadkobierców Kieślowskiego, więc chcemy tam też użyć pewnej książki, takiej duńskiej pisarki, Tove Dietlefsen. A tak to z tym, jaki motyw matów tu najbardziej cię interesuje, jednak po tylu latach od zrealizowania podwójnego mm. życia Weroniki, bo na no pewnie pod, pod wieloma względami, tak nieraz mi się już zdarzyło też w audycji o tym dyskutować, Odbiór filmu dzisiejszy, odbiór Weroniki, już może być zupełnie inny tam, no, pewne, pewne tak. rzeczy mogły już się troszeczkę zestarzeć. Tak, tak, ale my chcemy trochę stworzyć pewną fantazję, czyli chcemy, żeby polska Weronika nie umarła w tym momencie, kiedy umiera w filmie, tylko Aha. że chcemy kontynuować jej losy i zobaczyć, co by się dalej mogło wydarzyć. A to, to ciekawe rzeczywiście. Tak, gdyby została tą wspaniałą, słynną śpiewaczką. Więc taki no. jest koncept. No to że bardzo interesujące plany. Dziękuję wam bardzo, żeście się podzielili dzisiaj nimi z nami. I cóż, zapraszamy, tak, już na jubileuszową edycję. Oczywiście, za rok. festiwalu Script Fiesta. Dziękuję wam bardzo za spotkanie w Trójce. Byli z nami Mara Tamkowicz. Dziękuję bardzo. Autorka filmu Pod Szarym Niebem był Jarosław Murawski. Dziękuję Laura. również. Laura. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękujemy. Przyłączamy się. Laura Tutaj za koncepcję serialu. Neptun oraz Zofia Tomecka, koordynatorka skriptu. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Kwas i dreszcze już na samą myśl. Bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas Nie będzie gwiazdnych wojen Dobrze wiem, co myślisz sobie Znowu będzie miło, bo tak już masz Dokądś nie skończyłaś, no pi do dna Ja się wstrzymam, jakoś mi cię że są uh... Przypadkiem w trójkowo filmowo pojawił się Dawid Podsiadło właśnie z tym utworem. To wyjaśnię już za moment. Dlaczego ta właśnie, a nie inna piosenka? Ale jeśli mówiliśmy przed chwilą o laureatach Skript Fiesty, no to też chciałbym wrócić do innych laureatów, do nagród, które również zostały wręczone kilka dni temu, a które zapowiadaliśmy w trójkowo-filmowo tydzień temu w piątek. No wtedy jeszcze oczywiście nie wiedzieliśmy, kto wygra. Chodzi o nagrody dla najlepszych polskich autorów zdjęć Filmowych nagrody PSC. No i tutaj wspaniała informacja jest taka, że za najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabul fabularnego został nagrodzony w tym roku Michał Dymek. To oczywiście za film Dziewczyna z Igłą w reżyserii Magnusa von Horna. Tutaj niektóre osoby pewnie się zdziwią. Dlaczego dopiero teraz? Bo przecież premiera filmu miała miejsce już dłuższy czas temu, no ale czasem tak bywa, te sezony nagród się nieco wydłużają, tak było w tym wypadku. Jest to pierwsza nagroda PSC dla Michała Dymka, a przypomnę, że w 2023 roku był już nominowany za zdjęcia do filmu Jerzego Kolimowskiego i Miał ogromną konkurencję, bo i brat Jolandy Delewskiej, i ze zdjęciami Michała Sobocińskiego, Franc -Kawka. Autorem zdjęć był Tomasz Naumiuk. Ojciec zdjęcia Adama Suzina, czy pejzaż w kolorze sepi, i tu autorem zdjęć był Piotr Niemiejski. Ostatecznie wygrał Michał Dymek, którego nie ma w tej chwili w Polsce. Pisałem z nim ostatnio. pracuje na planie zagranicznego filmu w Meksyku, ale niedługo wraca i są spore szanse, że spotkamy się w trójkowo filmowo już po świętach za tydzień. Nagrodę PSC w kategorii najlepsze zdjęcia do filmu dokumentalnego otrzymał w tym roku Stanisław Cuskę. Oczywiście chodzi o dokument Silver, a yy, za zdjęcia do, odcinku, do odcinka serialu został nagrodzony Bartłomiej Kaczmarek, chodzi o trzeci sezon serialu już w serii Jana Cholubka. Dodam jeszcze, że nagrody specjalne tegorocznej edycji nagród PSC otrzymali już nie autorzy zdjęć, otrzymali choćby kostiumografka Dorota Rockplo. Został też uhonorowany za całokształt twórczości Grzegorz Kędzierski. No i jak wspomniałem, być może uda nam się wrócić do nagród PSC za tydzień w trójkowo filmowo i gościć tutaj w studiu trójki laureata tej głównej nagrody Michała Dymka. No a dlaczego dzisiaj Dawid podsiadł i najnowszy klip? A to z tego powodu, że ten właśnie utwór można było usłyszeć w filmie Nieznajomi. Autorem tego filmu, a właściwie nawet debiutantem w pełnometrażowej fabule był Tadeusz Śliwa, reżyser, którego znamy też już i z kolejnego głośnego filmu Światło czuła". A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już za kilka dni po świętach Powraca do naszych kin film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, Paolo Genoveze Włoski film sprzed dekady, który rzeczywiście spowodował sporo zamieszania właściwie na całym świecie. Tak bardzo się podobał, temat był na tyle, uniwersalny spotkanie. No właśnie, znajomych, nieznajomych przy, przy wspólnym stole, towarzyskie spotkanie i nagle się okazuje, że pełna sekretów, kłamstw wśród ludzi, którzy pozarnie wydawałoby się tak dobrze znają. Tyleż tu komediowości, co i chwilami naprawdę przerażających sytuacji, a takim gadżetem, który wytrąca ludzi z pozornego spokoju jest tutaj przede wszystkim telefon komórkowy. No i właśnie po filmie Miło się kłamie w dobrym towarzystwie powstało mnóstwo jego wersji narodowych, lokalnych, w wielu krajach, także w Polsce, Nieznajomi jest na to właśnie przykładem. Autorem był Tadeusz Śliwa i on też jedyny miał szansę zaprosić do współpracy między innymi aktorkę, która wystąpiła w tym włoskim oryginale i którą znowu będziemy mogli podziwiać za kilka dni na dużym ekranie. Y oczywiście Kasia Smutniak y łączy tutaj wątki polskie i włoskie i wystąpiła w tym je jedynym właściwie nazwijmy to, remake'u, tym polskim remake'u filmu włoskiego. Oddajmy więc głos Tadeuszowi Śliwie już za moment. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trochę już czasu minęło od twojego debiutu, pełnomatrażowego debiutu fabularnego. To był film Nieznajomi. Jak dzisiaj oceniasz siebie jako twórcę filmowego? Co cię w kinie najbardziej interesuje już po doświadczeniach dwóch dużych filmów? Samemu siebie ciężko ocenić, nie zastanawiałem się nad tym jak siebie ocenić, a co mnie interesuje, interesuje mnie to czego się boję, co jest jeszcze nieznane i co powoduje niepewność we mnie, więc takie tematy są mi teraz najbliższe, które wyciągają mnie ze strefy komfortu. Do tej pory, na no myślę, że tak ogólnie możemy powiedzieć interesowały cię relacje międzyludzkie, bo Nieznajomi to był taki polski odpowiednik, przypomnijmy, włoskiego filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Właściwie no jeszcze odróżniało go to, że jedyną aktorką, która wystąpiła w obu wersjach tej włoskiej podstawowej, bo tych remake'ów powstało wiele w różnych krajach świata i zarazem zagrała w polskiej wersji była Kasia Smutniak, czyli no grupa dobrych aktorów, grupa bohaterów filmu i to co się dzieje między nimi... To jedno, Na no a później światło czuła, opowieść o miłości szczególnej, ale też o relacji. To Cię interesuje? To Cię do tej pory interesowało i może nadal będzie? Tak, człowiek zawsze na pierwszym miejscu i to, co czuję, to mnie zawsze bardzo interesowało, ale też się staram tak między projektami zmieniać trochę ten ekosystem, czyli... Tak jak z pierwszym filmem zrealizowałem swoje marzenie o tym, żeby mieć topową obsadę takich wymarzonych swoich aktorów przy jednym stole. No bo obsada była rzeczywiście topowa, przypomnijmy może. No Tomasz Kot, Kasia Smutniak, Maja Ostaszewska, Łukasz Simlat, Michał Żurawski, Ola Domańska i Wojtek Żołądkowicz. Oni siedzieli przez 20 dni przy jednym stole, więc jak dla debiutanta, to jak gwiazdka z nieba. A ty jeszcze mogłeś ich obserwować. Tak jest i nawet jeszcze prosić o różne rzeczy. Więc tak, świetne doświadczenie. A potem kolejny projekt, który zrobiłem, było o oswajaniu starości. To był gang zielonej rękawiczki, serial. Też zawsze miałem taką chęć trochę pogrzebania w tym temacie. To był taki lekki, komediowy sposób ale zawsze miałem taką estymę do starszych aktorów i chciałem z nimi popracować. To też było piękne doświadczenie. W wypadku serialu też miałeś na myśli konkretne osoby, z którymi chciałeś pracować i które udało Ci się w efekcie zaprosić do tej współpracy? To też był casting, trwał dosyć długo do tego serialu, bo też się spotkaliśmy z wieloma aktorami i aktorkami, żeby skonfigurować to podstawowe trio, które napędzało całą historię. To odbyliśmy długie castingi, i po tym projekcie, gdzie zanurzyłem się w starość, to chciałem się zanurzyć w młodość i stąd się pojawiła Światło Czuła, czyli film o młodych ludziach i o miłości młodych ludzi, oczywiście nie takiej prostej, tylko z jakimiś obciążeniami, z jakimiś problemami i przeszkodami, ale tak, chciałem zrobić film o młodości. No i to się absolutnie udało, ale też o szczególnej młodości No bo przynajmniej jedna z tych dwóch osób, głównych bohaterów filmu To jest dziewczyna, no jednak jakoś naznaczona, wyróżniająca się, inna Tak, Agata jest niewidoma Ale ja tak sobie cały czas zadaję pytanie Kto ma jakąś taką większą, z dwójki bohaterów, większą wewnętrzną barierę Czy to jest Agata, która jest niewidoma, czyli ma jakąś... Takie ograniczenie, tak Ograniczenie, tak, fizyczne że po prostu ma poczucie światła, ale nie widzi, czy większe ograniczenie ma Robert, który ma taką skorupę na zewnątrz, jest zasłonięty za tą tarczą aparatu i boi się wyjść z prawdziwymi emocjami na zewnątrz. To przede wszystkim film o miłości i teraz młodzi, a o czym myślisz, jeśli chodzi o kolejny projekt, kolejny film? Powiedziałeś, że interesuje Cię też to, co powoduje Twój lęk. Można coś na ten moment rozwinąć w tym temacie? Jeszcze nie mogę niestety nic powiedzieć. Jedyne co, to będzie to też pewnego rodzaju film o miłości, ale też o swoich lękach i bohaterami będą ludzie, którzy są w długoletnim związku. I już niekoniecznie, domyślam się, młodzi. Tak, tak. Już nie młodzi. No bo jak wieloletni związek, no to to się nasuwa, że jednak pewnie jakąś historię mają już za sobą, czyli jednak lubisz taki płodozmian, choćby wiekowy, jeśli chodzi o bohaterów swojego filmu? Bardzo, bardzo. Ja to kocham właśnie pracę w filmie, że każdy projekt to jest nowa historia, nowe życie i bardzo lubię czuć, że nic nie wiem. No i mam nadzieję, że Tadeusz Śliwa opowie nam kolejne tak interesujące historie. A teraz mamy szansę zobaczyć jego wersję filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, czyli filmu Nieznajomi, bo można go znaleźć również na platformach streamingowych, a w przyszłym tygodniu już wybrać się znowu do kina na włoski film Paolo nowezę porównać te dwie wersje, polską i włoską. A za chwilę o festiwalu, który również w przyszłym tygodniu. Kamera, trójkowo, akcja, filmowo. Właściwie ta nazwa się zmieniała, przegląd festiwal, ale za chwilę wszystko nam wyjaśni Krzysztof Brzezowski ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry. Pozdrawiamy Łódź. No właśnie to się troszeczkę formuła zmieniała. Mówię raz festiwalowo, raz nazywaliście Łodzią po wiśle, bo to jest ta najważniejsza, tutaj podkreślana nazwa przeglądem filmów studenckich ze szkoły filmowej. No i właściwie chyba konkurs wraca, tak? No bo festiwale kojarzą się nam z konkursami. Tak, ale to jest przegląd filmów Szkoły Filmowej w Łodzi z ostatniego, y -y -y. z ostatniego roku. No przegląd, bo pokazujemy y, ostatnie filmy naszych studentek i studentów, które zaznaczyły swoją obecność już i zwróciły uwagę jurorów i widowni polskich i międzynarodowych festiwali, czyli y, przypływamy z tym co najlepsze jak zwykle do kina Iluzjon, do Warszawy. Y, przypływamy bo Łodzią po Wiśle, więc nadciąga nowa fala młodego kina. Myślę, że ta nazwa nie ma znaczenia, czy to jest, czy formuła, czy to jest przegląd No Tak, czy tak oczywiście. W tym to roku nie najważniejsze. W tym roku, tak, w tym roku faktycznie możemy nazwać się przegląd festiwalem, dlatego że wracamy do, do jury, które przyzna e, nagrody i to znaczące nagrody. E, no i przede są, wszystkim jakie piękne, jakie piękne tak. jury, no mam nadzieję, że za chwilę wszystkich tutaj wymienisz, bo to naprawdę tak, imponujący skład. No cieszę się z tego bardzo, że, że wracamy do tych nagród dzięki, dzięki partnerom głównym, przede wszystkim Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej i Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, którzy te nagrody ufundowali i które wręczą jurorzy w osobach Agnieszka Smoczyńska, reżyserka filmowa i teatralna, scenarzystka, Paweł Łoziński, reżyser, operator, autor filmów dokumentalnych, i Łukasz Żal, autor zdjęć filmowych. A no właśnie. Więc mamy taką trójkę jurorów, którzy, no myślę, że nie trzeba też ich za bardzo przedstawiać słuchaczom trójki. No to tutaj poprzeczka zostaje naprawdę wysoko podniesiona, ale mam nadzieję, że zresztą co roku właśnie Łodzią Powiśle potwierdza chyba tę regułę, że, że studenci szkoły filmowej byle czego nam nie proponują, że te etiuty są naprawdę bardzo, bardzo interesujące i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Jak to w punkcie wyjścia jeszcze przed Łodzią Powiśle oceniasz? E, oceniam... Bardzo, bardzo dobrze poziom filmów, które zaprezentujemy w przyszłym tygodniu, w weekend, będą to autorskie filmy młodych twórców ze szkoły, poszukujące, odważne, bezkompromisowe. Pokażemy nowe historie, świeże spojrzenia, niezwykłe wrażliwości. Czyli są I... jakieś może dominujące tematy, które pojawiają się w tych etiudach? Coś, co można byłoby określić, że teraz stanowi takie no, najważniejsze centrum zainteresowań młodych reżyserów? Ja myślę, że to jest świat, w którym, w którym żyjemy, w, współczesny młody człowiek, ale nie tylko, no bo to są różne filmy, pokażemy filmy fabularne, dokumentalne i przecież też animowane, więc i mimo wszystko powiedziałbym, że ta tematyka jest, jest jednak różnorodna. No dobrze i do takich, do takich właśnie tematów nawiązuje, myślę, bardzo, bardzo ważny film w Szkole Filmowej WŁODZI. Przecież mam na myśli tutaj wspaniały debiut, tak już do tej pory nagradzany wielokrotnie, Ami Buchwald. Nie ma duchu w mieszkaniu na dobrej. Jak te ostatnie sukcesy autorki przyjmowaliście w Łodzi, bo ja myślę, że głośno o tym musiało być tam. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i szczęśliwi z, te z tego debiutu Emi Buchwald. Uważam, że zresztą nie tylko ja, uważamy w szkole, że jest to jeden z najgłośniejszych i najważniejszych debiutów ostatnich lat, a cieszę się tym bardziej, że przecież nie tak dawno e, pokazywaliśmy film dyplomowy Emi Buchwald pod tytułem Heimat podczas Łodzią po Wiśle, który zresztą zdobył Wtedy jedną z nagród, więc na dobry początek już w piątek, 10 kwietnia w Kinie Iluzjon mm. y, pokażemy właśnie Nie Ma duchu w Mieszkaniu na Dobrej. A no właśnie, projekt... bo ten film również w programie Łodzią Pawiśle. Po tak, pokażemy, pokażemy na otwarcie, więc taki mocny, dobry początek. Y, I bardzo serdecznie zapraszam na projekcję, tym bardziej, że zaraz po niej odbędzie się spotkanie z twórcami filmu, wśród których jest bardzo dużo naszych absolwentek i absolwentów. Co poza tym, bo Emi Buchwald na dobry początek, oczywiście te bloki programowe, ale to są takie wprawdzie tylko dwa dni przeglądu łodzią po Wiśle w Warszawie, ale dwa dni właściwie wypełnione po brzegi. Tak, bardzo intensywne dwa dni, bo w sumie w czterech blokach pokażemy 20 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych obecnych studentek i studentów, absolwentów szkoły, czyli przed państwem i przed nami 400 minut projekcji, ale z kolei na zamknięcie myślę, że to będzie ważny finał, bo przed wręczeniem nagród, o których wspomnieliśmy, pokażemy bardzo ważny film Capo w reżyserii Roberta Kwilmana, i to też jest debiut yy, pełnometrażowy, film fabularny naszego absolwenta reżyserii, podobnie jak w przypadku EMI. To powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami o sytuacji zagranicznych pracowników w Polsce i też po projekcji zapraszamy na spotkanie z twórcami filmu KAPO i wśród których też duża liczba naszych absolwentów. Tak się składa, że studiuje się w Łodzi, ale przecież wiele osób, no wiem, też zapraszając choćby do audycji twórców filmowych, dojeżdża często z Warszawy. Więc to jest tak, tak no na szczęście Łódź, Łódź nie tak daleko, ta droga nie zabiera zbyt dużo czasu. No ale właśnie, to, ta Łódź jest jednak myślę o wiele bardziej obecna w Warszawie, nawet na co dzień, nie tylko przy okazji przeglądu, więc rozumiem, że z wszystkimi tym bardziej będzie można spotkać się w iluzjonie, ale zmierzam też do tego pytania, czy to ciągle jest takie ważne właśnie święto, że ta prezentacja w Warszawie łódzkich Etud jest ciągle ważna dla studentów, bo ja pamiętam od lat przecież to wydarzenie i to no, było mocno, mocno świętowane. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne. Tym bardziej, że to jest taka idea, która od początku powołania Łodzią po Wiśle i stworzenia tego pomysłu na festiwal, na przegląd naszych filmów w Warszawie przyświecała szkole i Andrzejowi Belinowi, który jest pomysłodawcą tego przeglądu. No chodzi o to, żeby pokazywać najnowsze filmy naszych studentek i studentów, które powstają w szkole i wyjść poza mury szkoły, spotkać się w, wa w profesjonalnych warunkach kinowych Przede wszystkim z widzami, no bo to dla nich y, młodzi twórcy też robią filmy, ale także z branżą filmową, z krytykami, czyli ze środowiskiem, no, które jest jednak w stolicy w Warszawie i mam nadzieję, że będzie w sali Stolica Kina Iluzjon. No to powiedzmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, bo przy okazji przeglądu będą trwały też konsultacje dla kandydatów do Szkoły Filmowej w Łodzi, czyli dla tych, którzy dopiero chcieliby w tym miejscu się kiedyś znaleźć, tam właśnie studiować. Z kim te konsultacje, jak sobie to wyobrażacie, jak to będzie wyglądało? Ale na pewno wszyscy, którzy interesują się kinem od tej strony praktycznej, kto, którzy chcieliby po prostu robić w przyszłości filmy, powinny, powinni się znaleźć w Warszawie, w kinie Iluzja w tym właśnie czasie, mam na myśli 10-11 kwietnia. Ja się bardzo cieszę z tej inicjatywy, bo to jest inicjatywa naszych studentek i studentów, głównie Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej, wśród których są też koordynatorzy i Osoby, które pomagają w organizacji Łodzią po Wiśle. Zaczęliśmy te konsultacje podczas ostatniej edycji. W tym roku faktycznie będą kontynuowane. Będzie się można spotkać z obecnymi studentkami i studentami Szkoły Filmowej w Łodzi. Właściwie z przedstawicielami każdej ze specjalności, a więc czterech wydziałów. Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, Wydziału Sztuki Operatorskiej. Wydziału Aktorskiego i Wspomnianego Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej, czyli te osoby, które myślą o, o, o swojej przyszłości w filmie, chcą studiować w szkole, serdecznie zapraszam, będziecie mogli porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami, którzy obecnie w szkole studiują. No i też spotkać się z niektórymi, rozumiem, wykładowcami, a może też egz egzaminatorami, tak? No tak, a ja przede wszystkim też pooglądać, pooglądać filmy, które w szkole powstają, żeby wiedzieć, jak, jak my w ogóle też filmu uczymy, jaką mamy filozofię jako szkoła, i czego chcemy uczyć, jakich osób szukamy. No to za myślę nie tylko o moją ciekawość. Podejrzewam, że to się przez lata nie zmienia, ale jakie jest w tej chwili zainteresowanie, na ile jesteś w stanie sobie tutaj przypomnieć, ile osób kandyduje na te miejsca właśnie do studiowania na tych najbardziej obleganych kierunkach, jak to wygląda w tej chwili? Jeśli chodzi o frekwencję podczas rekrutacji, którą zresztą rozpoczęliśmy chwilę temu, bo, bo 1 kwietnia i nie był to firma Aprilis, na wszystkie specjalności i kierunki w szkole. No, oczywiście yy, rekordowa frekwencja jest zawsze na Wydział Aktorski, ale... Tak, a ja myślałem, że, że jednak reżyseria, bo tam najmniej miejsc chyba. No, na Wydział Aktorski przyjmujemy około 20 osób. Na, na reżyserię filmową i telewizyjną i sztukę operatorską Siedmioro kandydatów plus są też miejsca zagwarantowane dla obcokrajowców. I tak jeśli miałbym podać taką średnią statystyczną, to myślę, że co roku na, na reżyserię filmową i telewizyjną i sztukę operatorską zdaje około 300 osób. No, no to rzeczywiście, niestety selekcja musi być bardzo, bardzo później duża. Tym bardziej... Takie są egzaminy, są wielostopniowe, szczegóły są też dostępne na stronie szkoły. Zapraszamy więc tym bardziej na przegląd filmów, szkoły filmowej w Łodzi, Łodzią po Wiśle, to 10-11 kwietnia, przypominam, w warszawskim, kinie Iluzjan, to dla wszystkich. No właśnie, jak jest z dostępnością dla do filmów? Film Otwarcia, czyli Nie ma Duchów w Mieszkaniu na Dobrej, w reżyserii Emi Buchwald. Jest, jest to pokaz niebiletowany, więc zapraszam wszystkich. Oczywiście jest to jest, jest ograniczenie związane z ilością miejsc w sali głównej kina Iluzją Stolica. Podobnie jest z filmem zamknięcia kapów reżyserii Roberta Filmana, a cztery bloki naszych filmów szkolnych, studenckich są w cenie studenckiej, czyli 15 zł kosztuje bilet na jeden blok. I nie mam wątpliwości, jednak będzie to dobre spożytkowanie, w gruncie rzeczy chyba niedużej kwoty. Pieniędzy. Jestem o tym przekonany i serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo, zapraszał nas Krzysztof Brzezowski, organizator Przegląd Łodzią Powiśle, reprezentujący oczywiście Szkołę Filmową w Łodzi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień w iluzjonie. Do usłyszenia. Ja również już wypowiadam te słowa Ryszard Jaźwiński, bo to wszystko dziś w audycji. Kamera. Trójkowo. Akcja. Filmowo. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Super, super! Super piątek i super sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę papryka czerwona 11,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona tylko 11,99 za kilogram. A wołowina z naszej lady od 25% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.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 Przeceny na Święta w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki.